Klasyk i nowość, hit i gnioty. Wszystko, co mirocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 1 sierpnia 2015 roku. Słuchacie właśnie 40. nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie dyktafonu witają się z Wami świeżo odkręcony Szymas oraz Isk z bloga Weź Wyjdź oraz audycji Chłodnik, której możecie posłuchać w Radiu Żak. Witam Cię Isku. No cześć Szymonie, na pewno jesteś tak stuprocentowo odkręcony? Znaczy jeszcze trochę tak... Ze stopami mam problem, jeszcze wiesz. No ale mam Dobrze. nadzieję, że do końca tego nagrania jakoś się odkręcę i że potem wszystko będzie w porządku. W ogóle nie mnie załatwiłeś. No wiesz, ma się trochę te talenty, nie? Nauczone u mistrzów Shaolin. No i to jeszcze z Mando. Ale ja wam się kiedyś odpłacę. O to się nie musicie martwić. Spoko, czekamy, czekamy. W każdym razie dziś porozmawiamy sobie o medium które dotychczas jeszcze nie gościło w nawiedzonym podcaście, a chodzi o mangę. I to o mangę nie byle jaką, o mangę Uzumaki, Spirala, ze scenariuszem i rysunkami Junji'ego Ito. I może właśnie na początek poświęcimy chwilkę autorowi, Junji'emu Ito. Czy jest to dla ciebie nazwisko znane? jakoś tam siedzisz w tym świecie mangi i anime? Zetknąłeś się z nim wcześniej? Tak, oczywiście, że się z nim zetknąłem, ponieważ jest to człowiek bardzo, bardzo znany i ceniony w tym światku mangowym, głównie przez to, że ma bardzo, bardzo realistyczne rysunki, no i świetne fabuły, ale najbardziej taki bum na niego pojawił się wtedy, kiedy pojawiło się anime Gyo, to jest taka pełna metrażówka. Wtedy wszyscy po prostu zakochali się w tym i zaczęli bardziej właśnie szperać, kim jest ten Junji To no i się okazało, że narysował wcześniej Uzumaki i potem się okazało, że Uzumaki jest genialny i wszyscy to pokochali, więc troszkę nie po kolei, ale, ale dobrnęliśmy do tego Uzumaki. Uzumaki jest wydane w Polsce, jest świetne i to jest naprawdę jeden z najlepiej wydanych komiksów i chyba najlepiej wydany horror w ogóle na naszym rynku, więc warto się zainteresować. Ja się z tym zgadzam, ale przyznam, że właśnie ja anime oglądam naprawdę pewno sporadycznie, a na pewno nie śledzę newsów i właśnie o samym Junji Ito nie słyszałem za wiele. Dopiero teraz na potrzeby podcastu zrobiłem mały research i okazało się, że Junji Ito to w ogóle z zawodu jest stomatolog, dentysta, a jedynie z zamiłowania mangaka mhm. i właśnie jako brat rysowniczki, bo jego siostra jest rysowniczką, zainteresował się już jako dziecko mangą, przy czym właśnie nie żadnym shonenem, nie żadną mangą dla chłopców, a właśnie od początku interesował się horrorem i czytał przede wszystkim twórczość Kazuo Umezu. A Kazuo Umezu u nas w Polsce jego mangi nie są chyba wydawane, przynajmniej ja na żadną nie trafiłem, ale jest to mangaka, który jest uważany za właśnie króla japońskiego horroru. I zafascynowany i zainspirowany właśnie twórczością Kazuo Mezu, Junji Ito zaczął tworzyć swoje własne niewielkie dzieła i w końcu w 1987 roku wziął udział w konkursie zorganizowanym przez Gekan Halloween i co ciekawe to jest pismo, które wydaje akurat Shozo mangi i okazało się, że został doceniony przez jury w tym przez samego Kazuo Umezu, który w tym jury zasi zasiadał. I tak właśnie Junji Ito zadebiutował. Wydał swoją konkursową mangę Tomi, później rozwinął całą historię, zapoczątkowaną w tym krótkim, w tej krótkiej mandze do dwóch tomów i tym właśnie zapoczątkował aż szesnastotomową kolekcję, kolekcję komiksowych horrorów Junji'ego Ito oraz późniejszą jeszcze 10 serię pod tytułem Muzeum Horroru. I ogólnie Junji zaczął być takim jak gdyby młodym królem horroru w Japonii, uczniem Kazuo Mezu, i w 98 roku wydał właśnie Uzumaki, które dało mu jakąś tam międzynarodową sławę. Zostało szybko przetłumaczone na wiele różnych języków i które dziś dla was omówimy. Uch. No bardzo ładnie, Szymonie, bardzo ładnie się przygotowałeś. I teraz możemy przejść do samej mangi. Przenosi nas jako czytelnika do Kurozu. Nazwa ta po japońsku oznacza Czarną Spiralę. I Kurozu to na pierwszy rzut oka takie spokojne, prowincjonalne miasteczko, otoczone z jednej strony morzem, z drugiej strony lasem i jakimś tam pasmem górskim. I na pierwszy rzut oka wydaje się być taką oazą spokoju, wiecie, taką sielską, japońską wioską, gdzie, nie wiem, czas biegnie wolniej, ludzie są przyjaźni otwarci i tam właśnie w Kurozu mieszka Kiri Goshima, licealistka, która jest narratorką w tej mandze, co za tym idzie z perspektywy, której poznajemy losy miasteczka i jego mieszkańców. A że to horror, to oczywiście okazuje się, że losy te nie są ani sielskie, ani spokojne, gdyż w przestrzeni kurozu dzieje się no, wiele dziwnych rzeczy za które odpowiada jak przynajmniej uważa chłopak Kiri Suichi tak zwana klątwa spirali klątwa spirali i o co chodzi? otóż klątwa ta manifestuje się wszędzie w przyrodzie, w architekturze i w ludziach, w mieszkańcach kurozu Przykładowo trawa zaczyna się skręcać, w strumieniu pojawiają się dziwne wiry, ludzie dostają obsesji na punkcie obiektów o spiralnym kształcie i początkowo zaczynają kolekcjonować takie obiekty, wielbić je, aż czasem różne spiralne rzeczy, nie wiem, ruch obrotowy, koncentryczne wzorki stają się jak gdyby sednem egzystencji poszczególnych jednostek, przedmiotem ich obsesji, a z biegiem czasu dochodzi do takiej eskalacji tej obsesji i okazuje się, że także włosy, języki czy całe ciała poszczególnych mieszkańców przybierają spiralne kształty. I może tyle na razie wystarczy, żeby nie spoilerować. Manga składa się z 19 rozdziałów plus jednego dodatkowego i dziewięć pierwszych rozdziałów przedstawia takie pojedyncze epizody skupiające się na oddziaływaniu spirali na konkretne osoby czy przedmioty, a kolejne dziesięć rozdziałów zaczyna już przedstawiać taką bardziej spójną, jednolitą historię. Tam też powracają te wcześniejsze wydarzenia i to wszystko prowadzi do finału. Może zacznijmy właśnie, na razie skupmy się na chwilę na tej fabule. Powiedz mi, na ile Cię to kupiło, na ile to było straszne, bo tak jak ktoś może słucha teraz, że klątwa spirali, tak wszędzie pojawi się spirale, ta spirala staje się przedmiotem obsesji, ciała zaczynają przybierać spiralne kształty. Nie wiem, na ile to się wydaje straszne, gdy się teraz nas słucha. Powiedz mi, jak to zadziałało już na kartach mangi? A wiesz co, wrócę najpierw do czegoś, co powiedziałeś wcześniej, do tego Kazuo Umezu. W międzyczasie jak opowiadałeś, o czym jest Uzumaki, wpisałem to w Google Grafika, jego imię i nazwisko, żeby obczaić, co on tak właściwie tworzy, bo nie słyszałem tego nazwiska. I te rysunki są super. Bardzo, bardzo widać inspirację Junji Ito, Właśnie tymi rysunkami i kurczę, no chciałbym, żeby to było wydane u nas w jakiejś formie, bo naprawdę wyglądają super i chyba się zainteresuje. A teraz wracając do Twojego pytania: czy to mnie kupiło? Powiem Ci, że początkowo tak, ponieważ Junji i to genialnie rysuje twarze i emocje. Bardzo, bardzo łatwo w to uwierzyć, że ta postać przeżywa to w jakiś tam sposób. Naprawdę ciężko tutaj jakąś pomyłkę czy jakąś się, taki, wiesz, moment zawahania, czy, czy ona jest się boi, czy nie boi. Zwłaszcza naprawdę po default. <laughs> zwłaszcza po default. To jest naprawdę bardzo szczegółowo i bardzo bardzo realistycznie, świetnie oddaje te emocje. Natomiast to, co mnie zastanowiło, to w trakcie czytania tak zacząłem myśleć, no dobra, tam jest taki moment, że troszkę zaspoiluję, ale ktoś się zamienia w ślimaka, nie? I Początkowo tam zaczynają widzieć te spirale i tak dalej, no dzieją się różne rzeczy i potem jak już to zaczyna eskalować tak bardzo, że aż jedna osoba zamienia się w ślimaka, zacząłem się zastanawiać, czemu główna bohaterka z tym głównym bohaterem nie uciekną od razu z tego miasteczka, tylko cały czas tam siedzą i brną w tą spiralę. I w sumie można to wytłumaczyć, że spirala już wcześniej ich opętała i po prostu wszyscy stwierdzają, że no okej, okay, to jest normalne, tak musi być. Ale jakbym był takim normalnym człowiekiem, no, to jakbym zobaczył wielkiego ślimaka, no to bym chyba zadzwonił na jakąś policję, na wojska nawet, bo później to jeszcze bardziej ekskaluje do jeszcze większych problemów niż pojedynczego ślimaka. Isku, przecież to jest co to, to, to jest Japonia? Tam, no normalne rzeczy, takie wielkie ślimaki, czy tam spirale, czy tam... Ojej. No, więc to, to mi się troszkę nie podobało, bo im dalej, tym oni bardziej byli na takie, no tak, no spirale nas atakują, no spoko, no żyjemy z tym dalej. Ale właśnie, bo już tak wyleciałeś w przód, a ja bym się jednak trochę cofnął do początku, Mm -hmm. Zacząłeś w ogóle od grafiki, ja pytałem cię o fabulę, ale to już dodam, że rzeczywiście graficznie ta manga prezentuje się doskonale, po prostu przepięknie. i Ej, napraw... ej, ej, ej no bo pytałeś mnie, czy, czy ja to kupuję, tak, ale to, jak, w jaki sposób jest to narysowane, sprawia, że to, wiesz, łatwiej w to uwierzyć, to co widzimy na rysunku. No tak, tak. I właśnie no, to wszystko wygląda niesamowicie dobrze. I tutaj Junji to miesza, właśnie z jednej strony ten realizm, a z drugiej strony dodaje do tego sporo surrealizmu, bo naprawdę niektóre obrazki są tak ekstremalnie surrealistyczne, groteskowe i szokujące, że człowiek się zatrzymuje i tak na chwilę odwraca wzrok, potem zaczyna się przyglądać tej mnogości szczegółów, detali i jest po prostu oczarowany tym, co widzi. A co istotne, i to tym właśnie co bardziej niesamowitym, istotnym wydarzeniem, poświęca wielkie kadry, czasem całe strony, całą rozkładówkę. I no dzięki temu to wszystko, no strony graficznej prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. Ale wracając do samej treści, fabuły, historii. Na początku mamy te epizody. I ja ci powiem, że ja już od pierwszego epizodu, no dałem się wciągnąć właśnie w tę mangową spiralę, bo zaczyna się tak niewinnie, tak? Tam mamy jakieś, jakieś roślinki, które się zwijają, jakieś tam wiry powietrzne i manie jednego bohatera na punkcie spirali, taką obsesję, paranoję, ale potem, gdy obserwujemy, co się dzieje z jego fizjologią i to mhm. wszystko prowadzi też do jego śmierci i później mamy kremację zwłok, która też jest dość nietypowa, no to to już samo w sobie było niesamowite, dziwne. Ja od tego momentu już byłem, no, wciągnięty, tak? Już czułem właśnie strach, lęk, ale zarazem fascynację. I chciałem wiedzieć, co się wydarzy dalej, tak? Co będzie następne. Wiesz, co? Początek jest naprawdę taki, y no, trochę sugestywny, taki wciągający, bo raz, że jak otworzymy komiks, tutaj mam trzymam przy sobie polskie wydanie, to pierwsze, co widzimy, to tą spirale i napis Uzumaki po środku. Później kolejny kadr, to jest dziewczyna stojąca na takim wzgórzu patrząca na miasto. Jak odwracamy stronę, to widać jej twarz, która jest naprawdę przerażająca, a przy tym tak anatomicznie poprawnie narysowana, Naprawdę z detalami. A na trzecim kadrze widzimy tą samą dziewczynę stojącą na takiej górce z roślinkami i w prawym dolnym rogu widać takie dwa zawijaski, dwie małe spirale. Już w tym momencie... Ale już jest dużo spirali na tym tym. Na tym obrazku? No to są A, same spirale no tak. człowieku. O, oh, shit. No dobra, ale na te dwie <śmiech> duże się tak rzucają w oczy, nie? Ale w każdym razie, no wiesz, że o, oh, shit, no coś się wydarzy już niedługo, że no to będzie co, coś dobrego w tym komiksie będzie, coś, coś co mnie naprawdę wciągnie, przestraszy i zafascynuje i będzie czymś oryginalnym, to na pewno. Tak, ale pomimo wszystko to się zaczyna tak, no w miarę niewinnie, tak jest coraz więcej tych spirali w otoczeniu naszej Kiri i w całym miasteczku, ale no wiesz, w gruncie rzeczy to, że tam się trawa pozwija, to jeszcze nie jest straszne, a pomimo wszystko... Znaczy przynajmniej ja mam takie wrażenie, że jakbym ktoś powiedział, że trawa się zbija. tak, no, no i co z tego, nie? A pomimo wszystko jak ja to czytałem, to naprawdę czułem napięcie. Jeszcze czytałem Uzumaki tylko po nosach, zazwyczaj przed snem i tak niby jeden rozdział i lulu, tak? Ale zazwyczaj to były dwa, trzy, <gry> cztery, bo no to, to wciąga. I właśnie z każdym kolejnym epizodem, co ciekawe, mamy inne spirale, to znaczy, i Ito wynajduje spirale naprawdę w całym naszym otoczeniu. I czasami tam, znaczy one rzeczywiście są w naszym otoczeniu, tylko o tym się nie myśli. A i to zwraca naszą uwagę na ten fakt i dodaje do tej, do każdej takiej spirali, którą gdzieś tam wynajduje, jakąś zakręconą, czasem naprawdę porąbaną historię. I doskonale buduje naprawdę napięcie i każdy taki epizod kończy się jakąś tam eskalacją, jakimś tam czy twistem, czy katastrofą. I dlatego po każdym kolejnym epizodzie ma się ochotę na następny, tak? Bo na koniec emocje sięgają z zenitu i kolejny rozdział. No to znowu chcemy wejść, tak? Wciąga nas, wciąga, wciąga, znowu emocje sięgają z zenitu kończy się. No to następny rozdział i tak dalej, i tak dalej. No trochę takie a że komiks ma ponad 600 stron, to jest całkiem sporo zabawy. Ja natomiast, no tutaj tak jeden minusik z mojej strony. Chciałbym, żeby pierwszy rozdział miał jakieś 100 stron więcej, gdzie ta główna bohaterka chodzi po tym mieście, no i dostrzyka coraz więcej takich małych pierdół, które zaczynają sugerować różne dziwne wydarzenia. Właściwie ojca głównego bohatera, który jest tą pierwszą ofiarą spirali, poznajemy już na stronie dziewiątej i wiemy, że coś jest z nim nie tak, nie? I ta rzecz z tym ojcem dość szybko eskaluje w, w, w, w trakcie właśnie tego chaptera rozdziału, a moim zdaniem powinno być tak duże tak spokojnie, normalnie, tylko z takimi małymi, wiesz, z takimi sugestiami, że no, coś tu jest nie tak z tym miasteczkiem. Znaczy... Powinny, powinno być takie, wiesz, sto stron obyczajówki, ale z takim uczuciem gdzieś z tyłu głowy, że coś jest nie tak, nie? A tutaj już od razu wiemy od początku, że no coś jest nie tak, więc czytamy dalej, żeby zobaczyć, co jest nie tak. Rozumiem, o co ci chodzi, ale myślę, że wtedy by trzeba było całą mangę jednak. Totalnie przepisać hmm? na nowo, bo tutaj myślę, że zamysł Junji'ego i to był taki, by właśnie wrzucić nas już w te wydarzenia. My nie poznajemy tak naprawdę nawet głównej bohaterki za bardzo. Znaczy, no ona nam jako narratorka przedstawia już te wydarzenia i też przez to widzimy ją w domu, w szkole, właśnie w tym mieście, ale tak naprawdę o niej samej za wiele nie wiemy, bo tutaj bohaterowie. My się nie mamy z nim jakoś szczególnie zżywać czy coś takiego, poznawać ich osobowości, światopoglądu, tylko mamy się skupiać właśnie na tym świecie przedstawionym i na tych kolejnych spiralach. I właśnie od tego są te epizody, a potem mamy już tę taką bardziej spójną historię, która prowadzi nas do samego finału, ale w gruncie, że ta historia też jest rozpita na takie epizody z jakimś tam punktem ciężkości, nie? Znaczy już nie epizody, mhm. ale właśnie odcinki, rozdziały z takim punktem ciężkości. I też nie wiem, czy ta manga była od razu publikowana w trzech tomach, czy może początkowo ukazywała się właśnie w jakichś czasopismach, czy czymś takim. Może też dlatego akurat taka forma, nie takich właśnie krótkich, stosunkowo krótkich rozdziałów według Wikipedii, bo mam otwarte to na Wikipedii, początkowo pojawiało, pojawiało się jako cykl co tydzień w magazynie Big Comic Spirits od 1998 do 1999. No właśnie, czyli taki zupełnie wprowadzenie obyczajowe by się nie sprawdziło w tej formie, a poza tym w gruncie rzeczy te pierwsze dziewięć rozdziałów to są takie chodzenie po mieście i pokazywanie kolejnych tych przypadków, nie? No niby tak, ale może po prostu ten komiks był tak dobry, że chciałbym jeszcze, żeby było tego troszkę więcej. A to to no. tak. I wspomniałeś o tym właśnie człowieku śnimaku. Tutaj pojawia się taki wątek później i jest naprawdę e, makabryczny. Jakkolwiek to absurdalnie teraz nie brzmi, to jak się czyta jeszcze stronę po stronie i do końca nie wiadomo tak naprawdę, co się dzieje. Czy widzimy konkretne rysunki, domyślamy się, co się stanie, mamy konkretną nazwę rozdziału, ale pomimo wszystko tak... No dzieje się coś bardzo dziwnego, takiego właśnie niesamowitego i tutaj rzeczywiście świat przedstawiony nie reaguje na to jakoś szczególnie intensywnie, co tobie na przykład przeszkadzało, tak? Ale ja stwierdziłem, że właśnie po pierwsze no to jest świat przedstawiony utwory, po drugie to jest Japonia, a po trzecie tam się dzieje ogólnie tyle dziwnych rzeczy, że właśnie albo dla tych, na tych ludziach to nic nie robi wiarzenia, albo... No jednak ta klątwa tak na nich działa, bo w sumie na większość osób w mandze ta klątwa oddziaływuje bardzo mocno, że no nie widzą w tym szczególnego problemu, tak? No, trzeba wziąć na wiarę, czy uznać, że spirala opętała wszystkich i nie wszystkich w takim, w takim tempie i w taki sposób, że są jakieś widoczne fizycznie zmiany. Ale opętała na tyle, że wszyscy są ok z tym, co się dzieje i co widzą przed oczami, tak? Tak. Trzeba uznać, że tak jest po prostu, co co, no, mi troszkę nie odpowiadało w pewnym momencie, no ale to też czytałem to drugi raz, więc zastanawiałem się też nad troszkę innymi rzeczami. I też chciałem troszkę krytycznie na to spojrzeć, bo wiedziałem, że będę dzisiaj z tobą rozmawiać na ten temat dlatego też taka uwaga z mojej strony. A to może być istotne, bo ja czytałem teraz tę mangę po raz pierwszy i ja naprawdę tak się wciągnąłem w tę historię i ja miałem takie ciary na plecach w niektórych momentach, że naprawdę w ogóle nie zwróciłem na to uwagi, że ci ludzie nie reagują na niektóre naprawdę niepokojące sygnały, tak? na niektóre niepokojące A, wydarzenia. Wiesz, kto mnie tak właśnie wkurzył? Wkurzył mnie nauczyciel tej klasy, w której oni siedzą, że chłopak przez chyba, nie wiem, miesiąc powoli zmienia się w ślimaka z coraz większą skorupą na plecach, a on na niego krzyczy, że, ej, znowu się spóźniłeś na zajęcia, coś tam Ale ta przemiana tamtych. już przebiegła szybko, tylko on wcześniej się nie pojawiał, jeżeli nie było deszczu, nie? To była taka przemiana bardziej najpierw mhm. psychologiczna, a tyle ta fizyczna dopiero na koniec, tak szybko w przeciągu tam trzech dni tej ulewy właśnie, nie? Więc. No tak, ale. A to, że nie zareagował rzeczywiście niby bez sensu, ale zauważ, że w... Kończę, rzeczy, tak jak sam powiedziałeś, nasza narratorka też powinna teoretycznie zwiewać z tego miasteczka. Z drugiej strony, no, ma tam swoją rodzinę, tak, ojca, matkę, beata. Tam się wychowała, nie wiem, może nie ma pieniędzy też na wyjazd czy coś. Ma też tego chłopaka, który tam popadł w tę depresję. I no, można by teraz się zastanawiać, na ile to jest wiarygodne, ale właśnie przez to, że nie ma tego wątku obyczajowego psychologizacji postaci jakiejś głębokiej momentu takiego zżywania się z bohaterami, pod koniec tak w tej bardziej spójnej historii trochę się zżywamy z naszą Kiri, ale początkowo ona jest tylko narratorką praktycznie. nie? I dlatego nawet jeżeli ja bym na przykład uciekał stamtąd w danej sytuacji, to nie przeszkadzało mi to, że ona czy tam inni ludzie nie uciekają. To jest ten sam argument, co użyliśmy go przy omawianiu drugiego tomu, może drugiego sezonu komiksu The Strain, gdzie wampiry atakują całe miasto od chyba tygodnia i właściwie wojsko nie przyjeżdża, nic się nie dzieje, wszyscy są ok. Właściwie z wampirami walczą cztery osoby. No, coś takiego w tym musi być, że ludzie, jak widzą jakieś dziwne rzeczy, to starają sobie... Ale to, wiesz, tam miałeś, no, tam miałeś apokalipsę, która obejmowała całe miasto, a tutaj tak naprawdę większość tych przypadków to są jakieś pojedyncze osoby. To jest jedna dziewczyna, jeden właśnie chłopiec. Ale w z drugiej strony wiesz, miasto ma jedyną szkołę, to jest małe miasteczko, a w małym miasteczku wszyscy się znają, nie? Sześć tysięcy osób, no to wiesz, nie znasz sześciu tysięcy osób. Jak to, ja nie znam? Tutaj w Łodzi znam z jakieś pięć. Tak, chyba na Facebooku. <głos> no, właśnie. Nie, no dobra, okej, okay, przyznajecie rację, przyznajecie rację. No. I jako takie epizody, wiadomo, już ślimak to jest ta eskalacja, ale ślimak to już jest jeden z tych ostatnich pojedynczych epizodów, nie? I potem już się dzieją. Oj nie, nie, ja się nie zgodzę. Ślimak to akurat mały hardcore w porównaniu z komarami. I tym, co się dzieje w szpitalu, tak. <głos> no, komary są, o jest. Tak, bo później... A, z jednej strony śmieszne, ale z drugiej strony, jak pomyślę o tym, co ja bym przeżywał w tym szpitalu, jakbym zobaczył coś takiego, to oj, tak. aż mnie ciarki przechodzą. Na razie staram się omijać spoilery, bo to naprawdę warto przeczytać i najlepiej nie znając szczegółów poszczególnych epizodów, bo ten moment zaskoczenia, ten moment, gdy dochodzimy do tych najbardziej upionych rysunków, to jest no niesamowite przeżycie. Potem może zrobimy część spoilerową i trochę sobie pogadamy o poszczególnych tych przypadkach. A teraz jeszcze co do rysunków, tak mi się przypomniało, gdy teraz znaczy mówiłeś o tych pierwszych stronach jeszcze coś, co mi się bardzo podobało w tej mandze, to fakt, jak dobrze jest oddawana dynamika, dynamizm, ruch bo na ogół w komiksach miałem wrażenie, że różnie z tym bywało w tych, które czytałem do tej pory a tutaj naprawdę bardzo często mamy do czynienia z czymś, co się porusza czy właśnie mamy taki ruch obrotowy, czy jakiś inny, czy jakiś właśnie wir powietrzny, wir na wodzie. I myślę, że nie jest prosto coś takiego narysować, a tutaj to się pojawia praktycznie co dwie, trzy strony i wszędzie prezentuje się doskonale, czy jak bohaterowie uciekają przed czymś, czy jak właśnie coś w powietrzu się dzieje. No pięknie to jest narysowane, naprawdę w ogóle nie miałem z tym żadnego problemu, tak jak przy innych komiksach. Zgodzę się z tobą, w Uzumaki cały czas, właściwie tak od połowy komiksu zaczynają się pojawiać burze tornada, sztormy i cały czas coś wiruje coś się dzieje, jest dynamicznie i Junji Ito doskonale operuje prostymi kreskami naprawdę świetnie co właśnie nadaje temu, dynam te, temu komiksowi dynamizmu. Na przykład jest taka scena, gdzie wyskakuje e, taka laleczka na sprężynce, nie? Mm -hmm. No i nie jest narysowana po prostu laleczka na sprężynce, tylko to jest wyskakująca laleczka na sprężynce. Tak, i to czuć, że ona wyskakuje. Mm -hmm, mm -hmm. Ale z drugiej strony akurat otworzyłem sobie tak na e, Hubiu trafił ten komiks. Jest scena, jak e, jedna z bohaterek, to znaczy główna bohaterka leży w łóżku i samo to, ile kresek jest użytych, żeby narysować prześcieradło bardzo dokładnie, które się układa wokół jej ciała, aż mnie zaskoczyło w tym momencie, bo tak nie, nie przyglądałem się temu tak uważnie wcześniej, ale teraz jak to powiedziałeś, no to kurczę, widzę, widzę, widzę, że tych kresek jest pełno. Albo na przykład deski z sękami są tak świetnie narysowane. Tak i właśnie ta mnogość detali. Zobacz tła. Omawialiśmy The fall i tam tego nie było. Znaczy tam była... Jak... To znaczy drugi sezon The Fall. Po... The Pomińmy. Bo to... No nie, to w ogóle nie jest ten poziom, więc nie ma tak. co porównywać. A tutaj po prostu jak mamy tło i to nieważne czy to jest budynek w tyle całe miasto, łąka czy nie wiem to morze, niebo. Każde tło ma tyle szczegółów, że... Jakbym miał taki jeden rysunek robić, to bym chyba go dwa miesiące musiał rysować. No naprawdę szacun dla Junji Ito. No tutaj nie ma co dyskutować. Junji Ito jest dla mnie w tym momencie mistrzem detalu, mistrzem tła w sumie, naprawdę architekturę świetnie oddaje, jest tak realistycznie wszystko narysowane, nie tylko postacie są anatomicznie poprawne i twarze z bardzo, bardzo wieloma szczegółami, które oddają te emocje, ale też, no kurczę, każdy detal na ścianie za nimi też jest oddany właśnie e, pięknymi kreseczkami, więc no, dla samego tego faktu, nawet jeśli nie jesteś fanem horroru, Warto mieć ten komiks na swojej półce, jeśli lubisz komiksy, ponieważ to jest genialnie narysowany komiks i jeszcze świetnie wydany po polsku, chociaż no z jedną taką małą wadą, o której no mogę powiedzieć, jeśli chcecie. Możesz powiedzieć. To, co mi się nie podoba w tym wydaniu polskim komiksu, to to, że jest dość grube, a obwoluta na grzbiecie troszkę odstaje. Więc kiedy przyszedł dzisiaj kurierem ten komiks, bo akurat tak szczęśliwie się wydarzyło, że dzisiaj przyszedł, no to w momencie, jak był tak dość ciasno spakowany, to ta odstająca z grzbietu obwoluta troszkę mi się wygniotła w podróży, więc nie jest już taki idealny, jakby mógł być. Rzeczywiście. Więc na to na to trzeba wziąć poprawkę, jeśli się zamawia ten komiks gdzieś w internecie, że no obwoluta może przyjść troszeczkę wygnieciona, ponieważ no odstaje od tego grubego grzbietu. Tak, ale z drugiej strony, naszym. Powiem ci, że ja na ogół właśnie mam paranoję na punkcie zniszczonych okładek, obwolut i tak dalej. Jak na przykład robię takie... I nie zauważyłeś? Ale właśnie jak na przykład robię duże zakupy w jakimś tam czytam.pl sklepie Gildi, czy na Rosie, i potem przyjdą mi książki, niektóre mają porysowane obwoluty, to znaczy okładki, zwłaszcza na czarnych okładkach to widać, czy pogięte porwane obwoluty, to ja od razu reklamuję i im odsyłam, i wymieniajcie mi na nowe, nie ma tak. A tą książkę, tę mangę Uzumaki wwoziłem też ze sobą w torbie kilka razy i właśnie w ogóle się nie zniszczyła, jak teraz tak patrzę. Jest pomimo wszystko całkiem wytrzymała bo zazwyczaj to jest taki papierek, co się drze przy pierwszym ruchu, nie? Delikatnym, a tutaj znaczy tak szumię tą Mangą cały czas a ją, no bo ją cały czas macam bo jest naprawdę super wydana to jest ponad 600 stron komiksu z obwolutą cena 60 zł jeśli ktoś by chciał sobie zamówić rzecz, rzecz no nie jest łatwo dostępna w obiegu wtórnym właściwie jej nie ma więc tylko i wyłącznie jakieś oficjalne sklepy typu Gildia czy właśnie sklep JPF, bo wydawcą jest JPF ale warto, warto wydać te 60 zł. Tak, ja też jestem zdania, że warto i powiedziałeś, że Junji to to mistrz tam rysunku i tak dalej, Teo, jest także mistrzem grozy, bo mnie, wiem, że to dziwnie brzmi, ale to naprawdę kilka razy przeraziło. To nie było, wiecie, coś jak Jumpscare w filmie, ale tak jak mówiłem, czasami spoglądałem na obrazek, mówiłem sobie Jezu, nie, odwracałem wzrok Boże, to nie może być. Spoglądałem znowu i tak, wiecie, taki trochę... No taka dziwna reakcja, bo z jednej strony nie chciałem na to patrzeć, co było na kadrze, a z drugiej strony odczuwałem taką potrzebę właśnie, taką jak obsesję na punkcie tych spirali. Musiałem się przyjrzeć, obejrzeć detale, zobaczyć co, gdzie, jak. Tych detali jest cała masa. I no to było coś niesamowitego i naprawdę... No atmosfera... Zagrożenia, do praktycznie samego końca jest bardzo, bardzo gęsta, duszna, mocna. Ale wiesz, czemu to cię tak przyciąga? Właśnie przez tą dokładność, przez to przywiązanie do detali. Na przykład jest ta początkowa scena z beczką. Nie będę mówić o co chodzi bo o tym powiemy pewnie w strefy spoilerowej tak mamy jakieś tam ciało w beczce tak mamy ciało w beczce no i to ciało jest powykręcane i to jest tak narysowane że wiesz dokładnie gdzie jest prawa ręka lewa ręka, gdzie są nogi gdzie jest jaka część ciała tak i to jest niemożliwe z fizycznego, to... anatomicznego punktu widzenia, ale jak patrzysz na ten rysunek to wierzysz, że tak by to wyglądało gdyby to było możliwe tak, właśnie dokładnie tak. Tak samo są takie sceny, gdzie oni wywijają język właśnie w tym kształt spirali, co też wygląda e, genialnie. Tak. E, to znaczy, no, to nie jest fajne, że ktoś wykręca język... Ojej, przepraszam, że ktoś wykręca język w spirale, ale no jest prostu bardzo, bardzo dobrze narysowane. I bardzo sugestywne. I nawet taki szczegół już sprawa, że ta atmosfera, że ta atmosfera grozy narasta, tak? Że, no, czujecie, że coś jest nie w porządku, czujecie taki dyskomfort. To jest coś nie do opisania, to trzeba naprawdę przeżyć na własnej skórze. I teraz może jeszcze powiedz mi. Mhm. Mówiliśmy o tej grafice, trochę o tej fabule, trochę o tym przerażaniu. I jeszcze jedna istotna rzecz, co z zakończeniem? Czy na koniec byłeś okontentowany? Czy to zakończenie ci się podobało? Czy jednak coś ci tam nie zagrało? Bez szczegółów, tylko tak ogólnie twoje odczucia. Czy po skończonej lekturze byłeś zadowolony? Szczerze mówiąc, końcówka uważam, że jest najsłabszym elementem całego komiksu. Ale to nie znaczy wcale, że końcówka jest zła. Końcówka jest taka standardowa, bo w sumie ciężko wymyśleć inne zakończenie dla tej historii niż to, które zaprezentował nam autor. No, ale chciałoby się czegoś więcej, czegoś więcej. No, no, ale, no nie wiem. Takie, takie mam zdanie na ten temat. Niemniej podobało mi się. Całość mi się podobała, aczkolwiek na ta końcóweczka tak mogła być. No, ciut lepsza, chociaż sam teraz nie jestem w stanie wymyśleć, jak ja to bym zakończył. No to ja się z tobą w pełni zgadzam, bo właśnie po tych wszystkich kolejnych eskalacjach dziwactw i spirali końcówka, chociaż też jest jakąś tam eskalacją i chociaż cały wątek, który jest przedstawiony w tych ostatnich, nie wiem, czterech, trzech rozdziałach mi się podoba, to jednak samo zakończenie te ostatnie kadry właśnie już nie było aż tak szokujące i przez to czułem pewien niedosyt, ale to też nie jest tak, że mi się nie podobało, bo właśnie tak jak powiedziałeś ciężko wymyślić coś innego. Pomimo wszystko widać tutaj konsekwencje, spójność tej historii i to miało do tego prowadzić. Od pewnego momentu doprowadziło koniec i tyle. I pomimo wszystko jestem zadowolony i całość całość polecam. To znaczy odwołuję to, co powiedziałem, bo właśnie wymyśliłem. lepsze zakończenie. <laughs> Nie wiem, czy twoje wydanie, to znaczy, ma, masz to polskie wydanie, tak? No tak. Ono się kończy takim rozdziałem. Dodatkiem. Dodatkiem, który nie był oryginalnie wydany w Japonii, został dodany do brytyjskiego wydania chyba i potem do wydania Omnibus tego całego komiksu, więc my w Polsce mamy taką full wersję z tym dodatkiem, który tyczy się tak kosmosu i pomyślałem sobie, że jakby na sam koniec był taki wielki kadr z taką ziemią po środku i taką, wiesz, czy tam, nie wiem, całym naszym Układem Słonecznym i dookoła taka, wiesz, Droga Mleczna, która się układa w spirale. To, to, to by było takie taka wisienka na czubku tortu. Ale to by było z mojego punktu widzenia niespójne ze światem przedstawionym. Taka droga mleczna. Ale do tego przejdziemy może już w trakcie spoilerowej, co? No, no tak, to by nie było spójne i to by w sumie troszkę było bardziej spójne z tym dodatkowym rozdziałem. No ale tam, tam, tak sobie ja wymyśliłem. Nie, nie, nie, ale to ci wyjaśnię za sekundę. Aha, no no dobrze. Tak, tak, no, tak, ok. A teraz chciałem jeszcze tylko dodać, że w Polsce tę mangę wydał JPF i oprócz tej mangi Junji'ego Ito wydał także dwa tomy Tomi, czyli tego jego debiutu, Reminę Gwiazdę Piekieł, Black Paradox oraz Gio Odór Śmierci. I ja ich jeszcze nie posiadam, ale szczerze mówiąc po lekturze Uzumaki napaliłem się na właśnie twórczość Ito i jeżeli tylko będę miał trochę kasy na zbyciu, to na pewno zamówię też kolejne mangi, a jak będzie czas, to pewnie też je tutaj prędzej czy później omówię. Od siebie mogę dodać, że oglądałem animowaną wersję Geo Odoru Śmierci, bo od tego moja przygoda z Junji i to się zaczęła. I to jest o czymś totalnie innym, ponieważ jest o zwierzętach, <śmiech> właściwie o, ry o rybach. <śmiech> Więc to jest troszkę inny rodzaj horroru. I jak tutaj mieliśmy spirale, no to w Odorze Śmierci bardzo, bardzo... Nie wiem, jakim cudem, ale bardzo to fajnie przedstawia e, taki rozprzestrzeniający się odór. Właśnie jestem ciekaw, jak to wygląda na kartach komiksu. Dla, w e, anime wyglądało super, e, więc, więc myślę, że to też zamówię w następnym e, zamówieniu komiksowym, które będę składać niedługo, za miesiąc. Dobra, to wszystkim polecamy Uzumaki. Jeżeli tylko macie możliwość zakupić, pożyczyć, czy coś w ten deseń, to róbcie to szybko, a potem możecie wrócić do strefy spoilerowej, gdzie jeszcze sobie omówimy kilka szczegółów. Do usłyszenia za chwilę. UWAGA! SPOILER! Witamy Was w strefie spoilerowej i teraz Isku może zacznę od tego Twojego pomysłu, bo powiedziałeś, że mogłaby być cała galaktyka z drogą mleczną w kształcie spirali. Nie, bo otóż klątwa spirali dotyka tylko kurozu, a to, że w dwudziestym rozdziale o, mamy dodatek, te galaktyki tam się o, pojawiają, to one są wytworem tylko umysłów mieszkańców kurozu. Nie, no wiem, wiem, wiem, bo to chodzi o tą tą świątynię, czy tam ruiny pod miasteczkiem, czaje, tak, czaje, tak. czaje. Ale po prostu tak sobie wymyśliłem, że taki obrazek, taka grafika gdzieś byłaby po prostu czymś, co dobrze by wyglądało na stronie komiksu, tak? No tak. Faktycznie nie pasuje to do całego świata przedstawionego, ale dobrze by wyglądało. No, z tym się mogę akurat zgodzić. Może powiedz mi teraz, bo tutaj mamy dużo tych właśnie wątków, epizodów, który zrobił na tobie największe wrażenie. Czy jest taki? Czy może też jest jakiś, który ci się nie podobał, który twoim zdaniem jest słaby i mógłby wylecieć z całej historii, bo mamy bardzo dużo tych motywów przerażającej spirali, nie? To znaczy powiem to, co mówiłem ci przed podcastem. Chodzi mi o to, że teraz przy tym drugim czytaniu Zumaki za pierwszym razem tylko nie zauważyłem, ale teraz stwierdziłem, że to jest właściwie taki podręcznik horroru. Każdy rozdział to jest taki troszkę inny gatunek, jest o czymś innym, jest inne ujęcie spirali właśnie w takich klimatach horrorowych. Więc mamy na przykład właśnie to wykręcanie się ciała w różne takie tam dziwne sposoby w różnych dziwnych miejscach mamy też horror taki psychologiczny ponieważ ten bohater zaczyna mieć paranoję mamy wampiry, co mnie właśnie tak mega zaskoczyło, bo za pierwszym razem jak to czytałem no to te wszystkie laseczki które w szpitalu próbują wyssać krew jakoś nie załapałem, że to są wampiry więc tak te... brawo <śm> <laughs> więc nie no przyjąłem tak no szalone babki, które potrzebują krwi po coś tam, nie i teraz jak sobie tak zacząłem myśleć, że jeśli każdy rozdział jest jakimś innym gatunkiem horroru, no to tutaj mamy wampiry z taką dziwną genezą, ponieważ one pochodzą od, od komarów co jest w ogóle jakimś dziwnym pomysłem i jeśli miałbym wybrać no to właśnie ten motyw najbardziej mi się podobał i najbardziej mi zaskoczył teraz przy tym drugim czytaniu no, a motyw, który najmniej mi się podobał, odpowiadając od razu na pytanie, które pewnie zadałbyś za chwilę, to te dzieci, które dmuchają. To jest tak dziwne. Rozumiem, po co to jest. Rozumiem, że to jest potrzebne dla fabuły, ale to jest tak dziwne. Tak, te dzieci to już w końcówce. One wykorzystują to, że całe miasto... Poza szeregowcami, takimi starymi domami z XIX wieku, które stoją w niektórych miejscach kurozu, to cała pozostała przestrzeń jest bardzo podatna na ruch i przy każdym większym ruchu, czy właśnie krzyku odmuchnięciu, zaczynają powstawać wir i mamy tam taką grupkę dzieci, które złośliwie po prostu wytwarzają te tornada i niszczą wszystko wokół. I rzeczywiście to było dziwne, ale to już było w tym momencie, gdy cały świat jest tak pokręcony i poskizowany, że jakoś to nie przeszkadzało, a więc byłem wściekły, że jak można pozwolić takim gnojkom po prostu niszczyć wszystko i się zastraszać. Mm -hmm. Dobrze, że się ich pozbyto w końcu. Tak, i jeszcze podobała mi się scena kopulacji ślimaków. O Jezu! To... <laughs> Przy, przynajmniej jestem szczery, Szymon. Ale gdzieś podobała mi się, a nie zrobiła na mnie wrażenia, więc... <laughs> Znowu się... No, bo mi się podobała. Nie, no, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest bardzo ciekawa scena kopulacji w ślimaku. Tak, ale to nie są normalne ślimaki, tylko to są homogastropodusy. Czyli ludzie, którzy na skutek kląd wspierali, zamienili się w ślimaki. I to jest przerażające. I mamy też taki parakanibalizm, pseudokanibalizm, bo pod koniec miasteczko jest pogrążone w chaosie i brakuje żywności. Miasto jest odcięte od reszty świata i ludzie zaczynają jeść te ślimaki i to jest tak obleśne i tak obrzydliwe. A, no i są jeszcze grzybki. Grzybki są super w szpitalu. Tak, grzybki to jest to, co na mnie zrobiło największe wrażenie, bo te kobiety, wampiry, które jakoś na skutek klątwy spirali i jakiegoś, nie wiem, wirusa od Przenoszonego, przenoszonego przez komary, zamieniają się w wampiry, to są kobiety w ciąży, w szpitalu, żywią się krwią innych pacjentów i potem rodzą te dzieci. I mamy w kolejnym rozdziale motyw taki, że te dzieci komunikują się między sobą, ich pępowina automatycznie odrasta, ta pępowina staje się zarodkiem jakiejś grzybni, po prostu taki ala grzyb z tej pępowiny wyrasta, ten grzyb jest jadalny, tam pacjenci pozostali jedzą zupę, czy coś tam z tymi grzybami i jeszcze doktor wkłada potem takiego właśnie noworodka z tą grzybnią z powrotem do macicy jednej z tych matek i to już jest tak Jezu, to było tak straszne, że ja przy każdym przekręcaniu strony zastanawiałem się, może człowieku, to może naprawdę powinni to odłożyć, nie wiem, przespać się, odpocząć, coś, nie? Ale tak, nie no, muszę zobaczyć, co się stanie dalej. Jezu, nie! To było osą, no i właśnie dlatego to dziecko zostało tam wsadzone do tej kobiety, ponieważ e, no jest to łożysko i chcieli, żeby to działało, ale nie działało tak, jak oni chcieli. A widziałeś ten obrazek w ogóle z tą kobietą. Mamy w mandze nagle taki bardzo makabryczny kadr właśnie z no mamą z zaszytym czymś w sobie, ale ten kadr jest taki brudny. Widać właśnie te cięcia, jak to jest tam zaszyte. W ogóle cały kadr jest taki ciemny i jest tak makabryczny, że... O, ale co ciekawe, Cały w ogóle ten tutaj rozdział o tych właśnie noworodkach, o tej pępowinie, łożysku, grzybni, yy, w zaszywaniu, no ten rozdział jest chyba najbrudniejszy i pod wieloma względami najbardziej właśnie taki makabryczny, chociaż no, no wiele jest tutaj ostrych motywów, ale no to już jest takie lekkie przegięcie, ale pomimo wszystko to nie działa, nie oddziaływało na mnie, tak jak przykładowo gore w filmie. Myślę, że wiecie, jak widzimy jakieś właśnie flaki krew w filmie, to to jakoś odrzuca, tak. Albo czuję po prostu, że to jest niesmaczne, bez sensu, a tutaj nie. Tutaj teoretycznie koleś siedzie po bandzie, a pomimo wszystko odczytujemy, to jakby to było coś no, normalnego. No wiadomo, no tak jak powiedziałem, szokuje troszkę, odwracamy wzrok, ale zarazem fascynuje, wciąga, intryguje. Ale ty się, Szymon, ekscytujesz tym tak bardzo. W ogóle teraz włączyłem sobie wiatraczek i przypomniałem sobie, że nagrywamy. Więc przepraszam za wiatraczek w tle. Już wyłączyłem. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że jest film na podstawie Uzumaki i jestem ciekaw jak to jest zaprezentowane w filmie, czy ten wątek w ogóle się pojawia, ponieważ tu jest naprawdę dużo kontentu, to jest ponad 600 stron komiksu, naprawdę dużo wątków i dużo pomysłów, więc wątpię, żeby wszystkie zmieściły się w tym filmie, ale no w filmie to by na pewno zadziałało w jakiś inny sposób, natomiast w komiksie jest to tak pięknie narysowane, używam tego słowa całkiem świadomie, jest pięknie narysowane, że wcale nie czuć tego odrażenia, o którym ty mówisz. I myślę, że to jest właśnie moc tego komiksu, że osoby, które na co dzień boją się właśnie takich horrorów, takich motywów gore, ten komiks przeczytają bez problemu, ponieważ no, jeśli coś jest tak dobrze narysowane, to od razu się w tym zakochujemy. Nieważne, co to jest. To jest moc komiksu, moim zdaniem. Znaczy, no ja nie wiem, czy każdy przez to przejdzie tak po prostu, bo no, te niektóre obrazki są makabryczne i mocne, ale no, na pewno... Właśnie oddziałuje to zupełnie inaczej niż w filmie. Tutaj no mam do czynienia z czymś zupełnie innym. Ale tak mówimy właśnie o tym szpitalu, o tych dzieciach, o tych kobietach wampirach, ślimakach. To są rozdziały tam 8, 10, 11, ale już tak naprawdę wcześniejsze też mają takie różne ciekawe, intrygujące, mocne motywy. Przykładowo już w pierwszym tak? Mm -hmm. mamy ojca Suiczego, który zamienia się już o tym wspominałeś wcześniej zwija swoje ciało w spirale i zamyka się w beczce. I tak jak powiedziałeś, mamy taki bardzo szczegółowy obrazek, widzimy, gdzie są nogi, ręce, głowa i wszystko, no i już to robi niesamowicie mocne wrażenie. Tak, ten obrazek jest najbardziej popularnym kadrem z tej magii. Jeśli kiedyś googlaliście sobie imię i nazwisko Junji Ito, albo widzieliście jakieś wzmianki na ten temat na Facebooku czy na jakichś portalach z komiksami, to ten kadr na pewno tam też się pojawiał. Więc ja też go wrzucałem jako taką zajawkę w tygodniu, więc jeżeli ktoś śledzi fanpage'a Nekropolitanu, to też go na pewno już miał przed oczami. Tak, więc patrząc na ten kadr, będziecie mieli taki wgląd w to, jak cała ta manga wygląda. To jest taka esencja tej mangi i jest naprawdę dokładnie tym, o czym mówimy przez ostatnie 10 minut. Dokładnie taka jest ta manga jest tak świetnie narysowana, a przy tym jest makabryczna, ale nieodrzucająca, co mm. jest moim zdaniem sporym osiągnięciem tego autora. Właśnie, no coś w tym jest. No to jest fascynujące w jak wielu miejscach i to znalazł te spirale, bo naprawdę mamy najpierw to ciało, które potem po spaleniu w krematorium zamienia się w dym, który układa się w spirale na niebie i potem ta spirala wyląduje w ważkowym stawie, który też zamienia się w taki ala spiralny wir. Potem mamy, nie wiem, ślimaka w uchu, te linie papilarne, jakąś spiralę na ciele, która pochłania w ogóle bohaterkę włosy, właśnie spirale we włosach, tych motywów, no, no to jest niesamowite. No właśnie, czytałem trochę na temat tego komiksu przed podcastem i okazało się, że w Japonii motyw spirali jest wykorzystywany w komediowych animacjach z lat to tam, 70 80 dokładnie nie wiem, ale Junji Ito stwierdził, że nie, te spirale nie będą takimi sympatycznymi, miłymi kształtami, będą właśnie medium tego przerażenia, strachu, horroru i wymyślił sobie, że właśnie na spiralach oprze cały ten komiks i ten pomysł i zrobić ze spirali coś strasznego, więc troszkę pokręconą wizję miał pan Junji i to. Ale że wcześniej spirale były symbolem czegoś pozytywnego, tak całkowicie? Czy tak zawsze każda spirala, to nie wiem, ale ponoć były często wykorzystywane właśnie w bajkach dla dzieci, jako takie przyjemne, przyjazne dla oka kształty. <grym> to niezły Junji'ego i to. <grym> z kogo... Tak mistrzeć dzieciństwo? No. Nie, bo naprawdę ja mam teraz, znaczy, no może nie jest tak, że widzę spiralę i ja mam od razu jakąś paranoję, ale... No przecież jak spojrzysz w dół, to twoje stópki jeszcze powinny być troszkę poskręcone. No, no właśnie, no jednak coś tam z tyłu głowy pozostało, jakaś tam zadra, no i to się szybko nie zagoi, no. Więc no... <głosy> <głosy> A jak ci się podobały ostatnie rozdziały? Właśnie to i już spójne prowadzenie do końcówki. Ostatnie rozdziały. Przyznam szczerze, że w momencie, kiedy główni bohaterowie schodzą na drugi plan i na pierwszy plan wchodzi to miasto i te dzieci, które niszczą to miasto i to miasto się przeobraża, to zaczęło się to robić troszkę mniej ciekawe i nadal świetne wizualnie i nadal chciałem zobaczyć, co jest na końcu, ale te trzy ostatnie chaptery mogły być poprowadzony bardziej z perspektywy głównej bohaterki, głównego bohatera. To jest moje zdanie. No ale właśnie sam powiedziałeś, nie, że zaczynam skupiać się na mieście, na tej transformacji i to właśnie może przez to, że miasto staje się bohaterem, a ci bohaterowie, z którymi już wcześniej też jakoś szczególnie nie zżyliśmy, no tam po prostu się błąkają, a my się skupiamy na tym, co się dzieje ze światem przedstawionym, to może przez to właśnie ten odbiór trochę się zmienia, bo u mnie było podobnie. Nagle, wcześniej mieliśmy takie trochę case of the week, te epizody, potem już takie trochę bardziej większe, spójne historie, jak na przykład cały ten szpital, kobiety wampiry, potem te płody i tam Kiry właśnie była w tym szpitalu też z konkretnego powodu i była świadkiem właśnie wówczas tych dziwnych wydarzeń, a potem zaczynają się, zaczyna się ta akcja skupiona wokół miasta i nie ma już takiej makabry w tym detalu, tak? Nie ma tych pojedynczych wątków, ale co jest to, to nadal jest mocne, bo jednak to całe miasto się wtedy przemienia, nie? Mamy te szeregowce, które tworzą tę dziwną spiralę, w tych szeregowcach mamy dziesiątki, setki postaci, których ciała się właśnie też tak zwijają, mamy ten wątek kanibalizmu, pomimo wszystko to nadal jest mocne. I właśnie, skoro już mowa o szeregowcach, to jeszcze gdy poznajemy pierwszy ten domek, który jest jak gdyby pozostałością pod tym poprzednim kurozu, w sensie po poprzednim tym cyklu tworzenia spirali. Y, mamy tam taki rozdział, diabeł mieszka w szeregowcu bodajże. No i co tam z tym domkiem? Już? Tam mamy motyw wysypki. I to też y, niby nic takiego, nie bo po prostu okazuje się, że każdy, kto wprowadza się do tego szeregowca, y, zaczyna cierpieć na jakąś tam chorobę skóry, jakąś wysypkę. I tak początkowo no co, no wysypka, ale okazuje się, że zaczyna się od takich kros, jakichś tam bąbli i potem wyrastają z nich takie alaciegnie w kształcie spirali. I nie dość, że to ogólnie samo w sobie jest jakoś tam się też nieprzyjemne, nieestetyczne, niekomfortowe, brutalne, to jeszcze mamy motyw gościa, u którego to przybiera taki ekstremalny rozmiar. Zamienia się w takiego ala jeża, ale to nie jest jeż, właśnie tylko takie ciało pokryte tymi tymi spiralnymi jakimiś kolcami nie wiem co to jest w ogóle a do tego jeszcze wszyscy inni bohaterowie cierpią bo mówią, że właśnie im to wyrasta nie mogą nic zrobić, boli ich to i to też jest takie no genialne w sumie i świetne jako wątek horroru ale zarazem właśnie no aż ciężko przez to przebrnąć no, ta wysypka jest faktycznie straszna, jeśli tak się pomyśli. O takim motywie, że coś się dzieje z twoim ciałem, a ty nie możesz tego powstrzymać. I ciebie boli. Co? Ciary nie przeszły. Ja mam... Co się dzieje z twoim ciałem, Szymon? O czymś nie wiem Właśnie chyba się na nowo skręcam. Jezu. Ojej, aż ci ciary przeszły. No dobrze, no. dobrze no to dla mnie to jest taki najstraszniejszy motyw, jaki może być w horrorze, no bo jeśli jest jakiś potwór, no to walczymy z tym potworem. Jeśli jest jakieś inne zagrożenie, na przykład jakieś tam psychiczne, umysłowe, no to też jakoś sobie próbujemy z tym poradzić. Natomiast jeśli twoje ciało przechodzi jakieś zmiany, no to co, co możesz na to zaradzić? Nic nie możesz. Dlatego podoba mi się taki motyw zawsze, jak jestem w jakichś komiksach amerykańskich czy europejskich. Na przykład z Wolverinem jest taki motyw, o którym mało kto wie, że w jednym z komiksów, a nie, chyba nawet w pierwszym filmie o X-Menach jest powiedziane, że za każdym razem, kiedy Wolverinowi wysuwają się tak pazury, no to przybijają mu skórę tutaj między, między palcami że go to zawsze boli i że on tego by nie chciał, no ale no musi wysuwać te pazury, bo inaczej się nie da, więc to są takie motywy, że coś cię boli, cały czas żyjesz w jakimś tam bólu i chciałbyś, żeby to przestało, ale no, nie da się, więc jak się pojawia ta wysypka, no to mnie to autentycznie przeraziło. Tylko, że tak jak powiedziałeś o tych właśnie szponach ulwewina, to tam to nie zawsze jest akcentowane, czasami to się pomija, nie? a tutaj masz właśnie cały rozdział skupiony na tym i to przez to jest ała, no boli. Tak, no bo do tej pory w tym komiksie, jeśli na przykład ktoś się przeobrażał, na przykład w ślimaka, no to to była taka organiczna przemiana, po prostu się zamieniał w ślimaka, jest ślimakiem, a tutaj w tym momencie mamy pokazane, że ta przemiana fizycznie boli. Tak, i nie ma też przemiany takiej psychicznej, nie, że to nie jest tak, że wy nie zdajecie sobie sprawy, co się dzieje, tylko wręcz przeciwnie, no jesteście w pełni tego świadomi. No i jeśli już mówimy o tej wysepce, to można też powiedzieć o włosach, ponieważ u Junji Ito w każdym z komiksów jest bardzo wyraźnie zaakcentowany wątek kobiecych włosów. A. No i czemu tak jest? Otóż okazuje się, że jest to taki motyw przewijający się w literaturze i kulturze japońskiej, w sztuce japońskiej, czyli personifikacja kobiecego ideału piękna. Odwrotnie, personifikacja ideału kobiecego piękna, o tak. Chodzi o to, że właśnie w latach 60., -tych, 70., -tych, jak była prezentowana kobieta, która jest bardzo piękna, to jej włosy falowały. Jak to jest porównywane do ruchu węża, więc jeśli włosy <wiosy> jej falowały. <głosy> Brzmi to absurdalnie, wiem. Brzmi to absurdalnie, wiem, więc ten ruch był właśnie porównywany do ruchu węża i wtedy było to takie piękne i dlatego też Junji Ito wykorzystuje ten motyw w swoich komiksach, w swoich mangach i każda z bohaterek ma jakiś problem z włosami, które żyją własnym życiem. On po prostu bierze te wszystkie motywy, tak samo jak te spirale, które oryginalnie są czymś dobrym, tak bierze teraz te włosy, które są no ideałem kobiecego piękna, jeśli kobieta ma piękne, długie włosy, kręcone czy nie, no to jest uznawane za piękną i wykręca te motywy w drugą stronę, żeby zrobić z tego takie coś makabrycznego i zaprezentować, a zarazem pięknego i zaprezentować to nam w takiej właśnie formie. To dwa komentarze. Po pierwsze, rzeczywiście też jest intrygujące, że mamy ten motyw bohaterki, której naszej głównej bohaterki Kij, której włosy nagle no, zaczynają żyć własnym życiem, wydłużają się i skręcają się i tak z kadro na kadr są rzeczywiście coraz dłuższe, coraz bardziej powykręcane i jak gdy się o tym mówi, to, to nie brzmi jakoś strasznie, ale na kartach mangi naprawdę czuć napięcie, widać, że właśnie coś się dzieje złego, że jest coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej, czuć ten klimaks, i jeszcze do tego jest dodany drugi wątek innej bohaterki, bo przez tę mutację włosów cała uwaga otoczenia skupia się na Kiri, a inna bohaterka, która właśnie pragnie być w centrum uwagi, poddaje się samo dobrowolnie klątwie spirali i jej włosy też zaczynają tak dziwnie się rozrastać, skręcać. i Nawet mamy takie ale starcie na włosy. No to tak śmiesznie wygląda, tak ale tak troszkę absurdalnie, że one się tak biją tymi lokami. To jest bardzo absurdalne, ale nie czujesz tego, jak czytasz. Widzisz po prostu, że dzieje się coś złego i czujesz, że dzieje się coś złego i nic więcej. E, wiesz co, ale to jest przez to, że twarz tej dziewczyny z czarnymi włosami, tej przeciwniczki głównej bohaterki, jest taka bardzo, bardzo przekonująca, że jej naprawdę pokazuje szaleństwo i to, że jej naprawdę na tym zależy, żeby dokopać się głównej bohaterce w jakiś tam sposób, tak ją pokonać. Więc mimo, że rzecz z tymi włosami wydaje się absurdalna, bo się biją tymi włosami w taki śmieszny sposób, no to ten motyw, że to jest dla niej tak, wiesz, ważne tak na 150%. Tak, tak. I tak kupujesz to właśnie przez to. Właśnie. Właśnie Akiri znowu jest taka zmęczona już i nie wie co zrobić. Taka zdesperowana, powoli się poddaje, co też widać właśnie na jej twarzy. I teraz drugi komentarz. Przed chwilą powiedziałeś mi, że ideał kobiety w Japonii kojarzy się z, no, z wężowymi włosami niemalże. I teraz widzisz, mówisz mi coś takiego? Dlatego gdy potem czytam, że jeden z uczniów w szkole zamienił się w ślimaka, a więc go wsadzono w klatkę pod szkołą, no to mnie to szczególnie nie dziwi, no. This is, no to jest Japonia. This is Japan. Tak. Nie, no wiesz, no. Ślimaki. W sumie jadłeś kiedyś ślimaka? Tak, by the way, a propos. Mm, nie wiem, chyba nie. Znaczy, jadłem no nie, dziwne nie, nie, rzeczy z Japonii, z Korei, ale nie wiem, czy tam były ślimaki w tym. Nie, no bo ślimaki normalnie się je, co też stwierdza jeden z bohaterów e, mangi i zaczyna wcinać takiego ślimaka i to jest ten motyw kanibalizmu. Ale tego ludzkiego, tak, no. Tego ludzkiego ślimaka, tak. E, no no i nie wiem, ja jakoś nigdy nie chciałem spróbować ślimaka i po tej Mance też jakoś mi się nie śpieszy do spróbowania ślimaka. Znaczy, ale to taka dygresja. Gdy mnie dawano jakieś azjatyckie potrawy, to zazwyczaj jeżeli to było coś gotowanego, wymieszanego, to nie pytałem dokładnie, co jest w środku. Ale jako też taka ciekawostka, kiedyś dostałem Bento i była mhm. tam krewetka, ale taka. Nie wiem, czy jak ona się nazywa, czy olbrzymia, czy coś takiego, taka wielka krewetka. Nie wiem, czy ona. Z możliwe. Nie wiem, czy była gotowana, czy w jakiś sposób przyrządzana, ale ona była cała. Z główką, tymi czułkami, oczkami i ja nie wiedziałem jak mam to zjeść Do tego, jak ją brałem w pałeczki i podnosiłem to ona leżała tak główką do reżimu. jak ją podnosiłem to widziałem te oczka które na mnie patrzą opuszczałem, podnosiłem, opuszczałem, podnosiłem w końcu jej nie zjadłem bo mówię nawet nie wiem jak to obrać czy coś no to wytłumaczę ci Szymon już poza anteną spoko jak się obiera krewetkę spoko, dobra to Chyba. Czy jeszcze jakieś komentarze odnośnie mangi Uzumaki? Ja chyba chyba osobiście nie mam nic więcej do dodania. Rzecz wydana naprawdę pięknie. Myślę, że 60 zł warto wydać, jeśli ktoś się interesuje komiksem, a nie interesuje się horrorem i nie interesuje się mangą, to myślę, że nadal warto sprawdzić ten tytuł, ponieważ... O, właśnie, to warto powiedzieć. Rysunki w tej manzy są takie całkiem hiperrealistyczne można nawet uznać, więc jeśli do tej pory manga kojarzyła się z wielkimi oczami i z takimi właśnie małopoprawnymi anatomicznie rysunkami, no to Uzumaki totalnie odbiega od tego. Tak, i nawet powiem, że ci, którzy lubią manga i którzy lubią horror, to też powinni po to sięgnąć. Ach, no, ci to, ci to szczególnie powinni. I tak. ci to myślę, że już znają, bo jednak Jun g to jest już całkiem znany i ceniony i PF bardzo o to dba. Bardzo możliwe. Wydając kolejne, kolejne tytuły tego autora. Tak, i tak jak mówiłem, w Polsce ukazały się też Tomi, Remina, Black Paradox i Gio. I myślę, że tak jak mówiłem, no ja po nie na pewno sięgnę prędzej czy później. I jeżeli to zrobię, to pewnie też w ten czy w inny sposób postaram się zrelacjonować moje wrażenia, a na dzisiaj myślę, że będziemy kończyć. Dzięki Ci Isku za odwiedziny. Dziękuję Ci również za to, że mnie zaprosiłeś, że mogłem porozmawiać na temat tak świetnego komiksu, tak świetnej mangi, bo ja to w sumie nie rozróżniam między komiksem a mangą. Manga to japoński komiks, więc dla mnie wszystko jest komiksem, i powinno stać na tej samej półce co na przykład amerykańskie czy europejskie komiksy, ale tak, ale fajnie, że mogłem porozmawiać z tobą o tej mance. Dzięki wielkie. Cała przyjemność po naszej stronie. To już wszystko na dzisiaj. Życzę wam, kochani, klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień Kolejny narzędzonym podkazie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ojcze Jarosławie, potrzebuję Ojca pomocy. Rozumiem, Ojcze Simonide się w czym rzecz? Czy pamięta ojciec przypadek Emily Rose? Oczywiście, tego typu wydarzenia trudno wyprzeć z pamięci. Niestety mam złe nowiny. Słucham? To dzieje się ponownie. Włączyłem, leci, dobra, dawaj, czytaj. Naprawdę? Dajesz takie drogie komiksy dzieciom? Ja bym się bał. Dobrze. No ziom. To nie jest taniej komiks, to jest 60z. Jeszcze pewnie dałeś z obwolutą. No pewnie. No, ja bym nie ufał. Myślę, że to był najmniejszy problem w tej sytuacji. O, uzumaki dzieciom. Nawiązany podcast. Uzumaki dzieciom. Mini, mini i te sprawy są straszne. To co, to witam w kolejnym odcinku nawiedzonego podcastu. Nazywam się Tomasz Lewgoft, jest ze mną mój przyjaciel Szymon. Cześć Szymonie. A stały wstęp? <laughs> to, to nie tak działa? Nie. To dobrze, to proszę, zacznij po swojemu, niech będzie. Szymon, żyjesz? Nie słyszycie. cię. mnie? No, teraz się słyszę. Możemy kontynuować. Słyszałeś, co mówiłem? Do usłyszenia za chwilę. Dobrze. Też mam powiedzieć do usłyszenia? Już nie musisz. To czekaj, napiję się wody, troszkę. Nie, jest moja wodę. Też się napiję. zauważyłem, że staram się nie ruszać krzesełkiem, żeby nie trzeszczyć, ale zacząłem ruszać wszystkim, co mam na biurku, bo mi się zaczęło nudzić, więc... Właśnie czasami słyszę, że coś tam puka, czy coś. Więc albo sobie stukam w telefon, albo coś tam. Ale spoko. Jakbyś to robił cztery miesiące temu, to by mnie krew zalała, bo ja to wszystko wtedy wyciszałem ja jak nie mogłem czegoś wyciąć, to przynajmniej na ścieżce jakoś zaznaczyłem, żeby było ciszej, i tak jest suknięcie czy coś. Ale teraz już się aż tak nie bawię. Więc wiesz, teraz to już tam przejdzie. Dobra, gotowy? Już zakręcam butelkę. Odstawiam. Gotowy. Dobrze, to witamy... <głos> Słuchaj, może powiedz mi. Widzisz, muszę, muszę przerysować cały komiks od początku, dodając moje 100 stron, e, i na końcu właśnie dodam tą taką stronę z tym, z tym, z galaktyką. E, oczekujcie Uzumaki by Tomasz Lewgoft, wersja już w wersja 2.0, już niedługo w kioskach. Słyszysz mnie? Tak, słyszycie? Na chwilę znowu się jakoś zacięło. Wiesz, gdybyś umiał rysować, to nawet bym to kupił. A skąd wiesz, że nie umiem rysować? Widziałeś kiedyś coś, co narysowałem? Jestem twórcą bardzo znanego komiksu internetowego, który miał trzy kadry i był o superbohaterze takim... E, już nawet nie pamiętam, jak się nazywał, ale tworzyłem takie coś przez cały tydzień. Wróćmy się do słuchawki, bo właśnie połowa słuchaczy wyszła. Słuchaj. Nie, połowa słuchaczy szuka teraz tego komiksu. Co? O czym on opowiada? I wiesz, wszyscy googlają isk, Comics i szukają. Sorry, nie ma już tego w internecie, nie znajdziecie, ale naprawdę cudeńko było, cudeńko. Jesus. Um, tak, to jakie pytanie miałeś? Dlaczego cię zaprosiłem? A... Nie, dlaczego? Też, też nie wiem. Mogłem grać w Lola, oglądać jakiś film. Na przykład Uzumaki w wersji filmowej, a ja siedzę z tobą i gadam o komiksach. Bez sensu. Marnujemy sobie życie, Szymyl. To może powiedz... A wiesz, kto sobie najbardziej marnuje życie? Ta osoba, która nas słucha w tym momencie. Dlaczego użyłeś liczby pojedynczonej? Jest więcej słuchaczy niż jeden? O nie! Tak to mu się starał bardziej. Czekaj, babcia, ciocia. Nie, dobrze. No, to mamy się Tylko nie wycinaj tego, bo jest śmieszne. Boże. Okej, okay, już się uspokajam. A był taki grzeczny klimat. Strasz sobie wymyśliłeś podcast o horrorze, który jest na poważnie. Boże. Tak, już słucham Cię, Szymonie. To bardzo miło w To może wracając do łzumaki, może problem. To mi się nie. Długo więc mi się łasa. Nie, ścieżka kończy tylko w momencie. Teraz nie wiem, że możesz kako. Ile mam? Uh, A okay. może często? ma? Nie, nie daj się. się. Co? wszystko. wszystko. Dobra, nagrywam. Możemy cisnąć. Dla pewności jeszcze na mhm. początek powiedzmy tak, coś. Drodzy słuchacze, niestety wystąpiły pewne problemy techniczne. To znaczy... Na to, to, to daj spokój, nie mów o czymś takim. To jest tak nieprofesjonalne. Ciśniemy dalej. Dzień. Dobrze, Coś bo to jego wina, e... dlatego się nie chcę przyznać. Ale ciśniemy dalej. Cze czekaj, no... To powiem jeszcze raz to, co powiedziałem. E, tołożystwo. to tołożystwo. Poczekaj, co, co ja tam mówię? Tak. No i właśnie oni wsadzili tę kobietę do tę tego kobietę... ciała właśnie przez to, że to jest to. Tołoży... Tę... Boże. Nie kobietę, tylko <śmiech> tego noworodka. No bo się zastresowałem już. <śmiech> A to jest straszny spoiler. Taki mega, mega, mega. Przecież jesteśmy w strefie spoilerowej. No, niby tak, ale aż tak zepsuć. No, ale to jest dla ludzi, którzy czytają. No dobrze, dobrze. Więc nie spoileruję. Aha, aha, czyli jest takie założenie, że ufasz swoim słuchaczom i wiesz, że na pewno przeczytają dobrze. Zresztą w poprzedniej wersji nagrania to powiedziałem ci, nie przeszkadzało. być... teraz staram się być poważny. No właśnie to, co chciałem powiedzieć, a mi tak pięknie przerwałeś. Teraz jak będziesz na wykładach, to w twoim tam dzienniku zajęć będziesz sobie rysował długopisem takie spiralki na boku kartki. Będzie mi przykro, bo na uczelni nie można szóstek stawiać, a tak to bym sobie mógł taką właśnie małą spiralkę. Może będziesz pierwszym wykładowcą, który stawia szóstki. A widziałeś może taki filmik na YouTube jest z facetem, który rysuje kredą e, bez żadnych przyrządów i idealne koło na tablicy? Co to ma wspólnego z czymkolwiek? O czym teraz rozmawiamy? Nie, nie wiem, tak mi się skojarzyło. Ty jesteś wykładowcą, są spirale, jest rysowanie i on akurat takim e, takim o, okrężnym ruchem tak jakby miał, wiesz, łokcia, który musiał się obraca o wiesz, 360 stopni, rysuję takie kółko na tablicy. Możesz potrenować. Boże. Wyleciało nam pół godziny twojego spamu znowu zaczynasz. Dobra. Nie wiem, mój umysł dzisiaj chodzi takimi dziwnymi ścieżkami. Może to przez tę spiralę właśnie, przez te uzumaki, które z świetnym komiksem polecam. 10 na 10, Tomasz go. Człowiek, na którym opiera się wiele mank. Przestań. Dobrze. Już się Nie wiem teraz, jakąś mi to opowiadam. Nieważne. No to w ogóle co idę z tym zrobić, no. Nie wiem. Usuń. Nie wiem. Wytniesz sobie. Cokolwiek. Nie wiem. Dobra. my e... weź sobie, nie wiem, energetyka otwórz nie wiem, już się wyczerpałem z moich super żartów i pomysłów nawet słów mi brakuje w ogóle co ty w ogóle gadasz, to jasno? no mi się już nie chce i wymyślam jakieś głupoty